Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek dziesiąty. Ciąg dalszy części czwartej Wielu swoje lenistwo i bezczynność tłumaczy jarzmem, które zupełnie ogranicza i nie pozwala nic dobrego zrobić dla ojczyzny. Pełne fałszu jest takie tłumaczenie. Nie ma i być nie może takiego jarzma, które by było w stanie wstrzymać od pokochania rodaków i od podnoszenia moralnie i materialnie tych, którzy nas otaczają, a szczególnie ludu. Kto zaniedbuje tego jest występnym i działa z wrogiem. Kto nie pracuje w niewoli dla kraju, kto nie działa jak mu dobrze pojęty obowiązek nakazuje w każdym miejscu i czasie, ten jest przyjacielem wrogów. Otóż i to nie mała zasługa, jeżeli będziesz wyganiał z języka wszelkie obce wyrazy, szczególnie germanizmy i moskwicyzmy, jeżeli każdy... W Twej rozmowie znajdzie wzór czystej polszczyzny, jędrność swojskiej myśli, jeżeli w towarzystwach ojczystego języka nie będziesz porzucał dla grzeczności, mody lub strachu. Chowając język w czystości, chowamy w czystości i ducha narodowego. A słusznie powiedział Libelt że na jednej łodzi języka z rozbitej nawy narodowej, przepłynąwszy burze i ocaliwszy go od skazy, można dopłynąć do niepodległości. Niemniejszą jest zasługą oczyszczanie domowego i publicznego obyczaju z głupiego naśladowania obcych, Młodzi powinni się przejąć i wyuczyć ojczystego obyczaju i jeżeli nim kierowani nie pochlebiamy wrogom, nie zasługujemy się im, to i wtedy, chociaż nie przykładamy się kiery do ogniotącego nas kolosu, chlubnie, jednak i korzystnie pracujemy dla narodu. W przeciwnościach, w uciskach obyczaj, język i religia konserwują narodowość w niewoli. Jak nasza narodowość, zmuszona chronić się do domów, czerpie najżywotniejsze soki z swojego języka, obyczaju i religii. Kto oświeca swój umysł, pracuje dla oświaty innych, niszczy rozumnie wady i błędy w nas pospolite, jak na przykład wady, co robią nas dumnymi w szczęściu, a w nieszczęściu odejmują nam godność, odwagę i wiarę, kto tępi niewytrwałość, zrażanie się przeciwnościami, niepowściągnione chęci górowania i niepoddawania się opiniom bratnim i władzy narodowej, chęci co się zresztą tak łatwo godzą z podłem czołganiem się przed knutem, ukazem i befelem, znikczemnym pochlebianiem wrażej opinii. Kto stara się to wszystko w sobie i innych zniszczyć, ten zaprawdę pracuje dla ojczyzny. Obojętność i lenistwo dla usprawiedliwienia siebie Pochopnie i szkodliwie mętrkuje z celem tłumaczenia siebie. Mętrkowanie to odbiera słabym wiarę w przyszłość przez twierdzenia jak podobne, że Polska upadła zupełnie jako zmarły naród, że przodkowie nie zostawili nam kropli krwi do dalszego życia historycznego. Że jako mierni, niezgodni, niewytrwali, niedołężni, bezboronni Nic nie wywalczymy od trzech naszych ciemiężycieli Że przeznaczenie nasze narodowe zupełnie już skończone Kto walczy z tymi głupcami lub zdrajcami Ten walczy z zasadami i wrogami Polski. Niebaczni nie pamiętają na to i nie zważają, że chociaż dziś trudno wywalczyć niepodległość, lecz możemy dzisiejszy czas obrócić na podtrzymywanie narodowości, na kulturę moralną, umysłową i przemysłową narodu. Jeżeli to, co mamy, przekazali ojcowie nasi, to jest ducha narodowego, kościół, język, Cnotę i starania o niepodległość oddamy dzieciom swoim, wpoimy w ich krew i głowę obyczaj i odwagę polską, chociaż nie my, to oni mogą w chwili nieoczekiwanych, a sprzyjających okoliczności odbudować państwo, które potrafią zrobić światłem porządnym, dobrem i korzystnym dla siebie i ludzkości. Tak powtarzamy, kto tępi wady, kto wychodzi z mierności moralnej i umysłowej, kto swoją wolę poświęca li tylko poczciwej woli rodaków, kto umie się zgodzić, gdzie potrzeba, kto wierzy stale i mocno w przyszłość Polski, ten Pracuje dla niepodległości narodowej. Dobry gospodarz, który uprawia swoją rolę, karmi pomocników, braci, ludzi, który rzuca ziarno w ziemię nie tylko z myślą korzyści własnej, ale i ogólnej korzyści rodaków i kraju, który uwłaszcza chłopów i stara się o ich oświatę i ducha. Który wspiera piśmiennictwo, talent, sztukę, przemysł, Nie sprzedaje i nie puszcza w arendę swojej ziemi cudzoziemcom Gospodarz ten na swoim zagonie, w swej chacie Pracuje dla niepodległości ojczyzny Rzemieślnik, pilny i biegły, kupiec Polski Który podnosi handel narodowy Przemysłowiec, co kształci ziomków w swoim fachu i podnosi przemysł polski. Wszyscy są godni szacunku, bo wszyscy przy rozwijaniu siebie, jeżeli są przejęci duchem narodowym, zwracają swą pracę dla ogólnego dobra narodu. W wielkiej zaś chwili ocząśnienia, jarzma, korzyści, jaki kraj z tych ludzi czerpać może, spotęgują się. Młodzieniec, który prowadzi się zacnie i wstrzemięźliwie, nie jest leniwcem, uczy się i wykształca w umiejętnościach, w sztuce, w wojaczce lub gospodarstwie, przemyśle lub handlu, nigdy nie zaniedbuje obowiązku względem Polski, jest pracownikiem wolności ojczyzny. Wychowanie synów i córek jest przede wszystkim wzniosłą i wspaniałą pracą dla ojczystej niepodległości Dzieci moralne i rozumne, kochające Polskę w żelaznych czasach niewoli, umiejące z korzyścią pracować, a w potrzebie zdolne poświęcić wolność, majątek i życie są najwyższą pochwałą dla was matki i nauczyciele, przez nich dałyście Bogu rozumne sługi Polsce, mądrych synów którzy będą umieli wyrwać się z toni. Czczę te matki, korzę się przed niemi, bo widzę, jak one umacniają, utwierdzają swe dzieci na trudne życie, odpychają wpływy farzeuszów i ludzi rządowych, którzy według swego kopyta chcą nasze dzieci wychować. Kobiety w tej cichej, domowej pracy dla ojczyzny mają szczególnie wiele pola. Ich to rola, ich świat. One są kapłankami domowych świątyń narodowości. Ksiądz, który godnie wypełnia obowiązki religii, kocha lud i z miłością go uczy, umoralnia, niszczy wady i występki, Uczy parafianów i wiernych trzymać się mocno swego obrządku, nigdy go nie porzucać. Jest nie tylko zacnym wobec Kościoła i Boga, ale jest i zacnym pracownikiem Polski. Obszerne pole pracy cichej, domowej rozszerza się przed nami, tak obszerne jak życie, jak ono rozmaite i piękne nie skończylibyśmy gdybyśmy mieli wypowiedzieć że każdy w swojem kółku w swojem miejscu w chacie i pałacu w kościele i przypługu w fabryce i mundurze w kajdanach i wszędzie słowem czynem poprawą siebie może poprawić innych Pracować korzystnie dla kraju Może wypełnić swój obowiązek Bez narażania się na uwięzienia i wygnania Bo nie tylko ci są patrioci, co się biją Nie tylko ci, co ich więżą i wyganiają I wy wszyscy, matki i siostry, panowie i słudzy Postępując po polsku i chrześcijańsku W życiu domowym i publicznym jesteście zacnymi pracownikami świętego i Bożego przekazu niepodległości naszej Ojczyzny. Och, kto wie, czy z tego dążenia, z tej cichej pracy, nie ma Ojczyzna więcej korzyści, jak z zapalonych, poczciwych, choć często nierozumnych przedsięwzięć i działań? Mówimy, kto wie bo już do tego przyszliśmy, że musimy bronić narodowości i ścierać się z rządowymi, obcemi wpływami nie tylko w urzędzie, w szkole i w wojsku, ale i w kościele, ale i w izbie małżeńskiej, ale i w towarzystwie rodaków. Wróg wszędzie wniknął, dotknął Każdego uczucia Zwietrzył znaczenie Każdego westchnienia Od urodzenia Aż do grobu Objął rozleglejszą robotę Przenaradowienia Śmiało jak panujący Przebiegle Jako doświadczony Nikczemnie Jako wydzierca Patrzcie Ile już osiągnął na tej drodze, ile przetworzył, jak pomieszał nasz obyczaj, jak już zabrał, skrzywił nasze uczucia, zanieczyścił język, poplątał pojęcia. Patrzcie, wróg... Już pomiędzy nami znajduje wierne sługi, znajduje swoich generałów, dyplomatów, znajduje szermierzy językowych, obronę, usprawiedliwienie i pochwały. Kobiety nasze nie odtrącają z pogardą zalotów obcych i wychodzą za męży, którzy dzieci ich wychowują na nieprzyjaciół Polski. Mężczyźni nasi ośmielili łączyć się z kobietami ciemiężcych narodów bez zabezpieczenia ducha i wiary polskiej w swoim potomstwie. Tak walka więc o niepodległość dzisiaj, kiedy nie może być bitwy na polu, stąpiła do walki i obrony narodowości w domach, w kościołach i w towarzystwach. Niebezpieczeństwo wielkie. Każdy, kto tylko ma na sumieniu wprowadzenie choćby jednego cudzego słowa do naszego języka, jedną usługę, jedno pochlebstwo dla wroga, każdy, co odbiera ludowi korzyści jego pracy, swobodę, co go nie uczy i nie uwłaszcza, każdy co dziecko wysyłając do szkoły rządowej nie uzbroi go w prawdę narodową, która by odtrącała fałsze i podszepty rządowe, obcym językiem nauczane. Każdy taki i wielu innych jeszcze, o których już i mówić nie chce, pracuje dla wroga, pomaga mu i gubi swoją ojczyznę. Powtarzam, Niebezpieczeństwo wielkie, bądźcie rozumni i baczni, obracia moi, walcząc o domy, obyczaje, zróbcie ze swoich domów świątynie narodowości. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.